Put it on film. Camera. We're rolling. Sound. Wait, we don't have sound. Oh. And action. Ah! Ah! Ah! Sklepik z horrorami podcast. Tu tu tu na głos. <laughs> Rozmawiam o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje, bez względu na to, czy jest to towar zupełnie świeży, czy już odleżany. Witam w pierwszym odcinku podcastu pod tytułem Sklepik z horrorami. Ja nazywam się Jacek, a za chwilę połączymy się z Patrykiem. Będziemy rozmawiać na temat filmu Psychoza. Pretekstem do tego pierwszego odcinka jest wydanie rocznicowe, odnowionej wersji Psychozy Alfreda Hitchcocka. Będziemy się tłumaczyć, dlaczego właśnie ten film rozpoczyna naszą serię Opowieści o filmach klasy B. Zapraszamy. Porozmawiamy o psychozie. Słuchaj, wyszła wersja w Polsce rocznicowa psychozy Alfreda Hitchcocka. Zresztą opisałeś recenzję tego wydania akurat na stopkratce. Fajne jest to, pamiętam, rozmawialiśmy w tym momencie, wymienialiśmy się takimi uwagami co do okładki tego wydania, pamiętasz? Mm, tak, tak, jestem. Mówiliśmy o tym, że. Nie, nie, nie ta okładka, która jest reklamowana w internecie nie trafiła do sklepu. To jest ciekawe, że ja zauważyłem, że okładka, która była reklamowana w internecie pochodzi z wydania amerykańskiego, bo tam jest na okładce dom Normana Batesa, a w naszej wersji... I ona jest... się pojawia e, w tym wydaniu Blu-raya. Zauważyłeś? Ale w wydaniu którym? Który? W materiale dołączonym w dodatkach pojawia się ta okładka. Nie wiem, czy to nie był materiał poświęcony właśnie dźwiękowi. A możliwe, może mówi się o przetwarzaniu z 2.0 na 5.1. No Tam na końcu materiału pojawia się okładka amerykańskiego właśnie pytania. No? I no, pomijając kwestię, która okładka jest ładniejsza, bo ta nasza polska okładka też jest fajna. Hmm. W taki czerwieni. jeśli dobrze pamiętam, to jest ta Lee. Zostawiając okładkę. porozmawiamy może... O samym wydaniu Blu-rayu, jak to jest zrobione, jakie, jakie są, wydaje mi się, tak naprawdę plusy tego wydania w stosunku do wydania DVD, porozmawiamy może za chwilę. Ale może byśmy zaczęli na temat samego filmu. Bo też rzeczywiście mówi się, że Psychoza Hitchcocka to jest taki film, którego nie wypada znać i wszyscy się chwalą, że ten film znają albo bardzo nawet dobrze znają. I tak zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest. Czy ten film... Już tak mocno wszedł do świadomości widzów, że nie trzeba go oglądać. Jak myślisz? Nie, nie. nie. Powiem tak, Janiu, może nie tyle nie uważam, jakby chyba przychodzę. dla mnie jest najmniej emocjonującym filmem z wszystkich filmów Hitchcocka. No to ciekawe. To nie oznacza, że uważam go za film, ją za film najsłabszy. Ja oglądam ją ze spokojem w zasadzie ten, ten film. Jakby tak y, oglądając chodzę, jak jak ją analizuję, od razu, nie, nie, wiesz, nie, nie angażuje mnie w tak emocjonalny sposób jak ptaki czy zabrud głowy. Niedawno widziałem oby, dwa, obydwa te wspomniane filmy, więc wiem, ja, y, to czułem oglądając je, natomiast psychoce oglądam z większym spokojem i, i bardziej zwracam uwagę na szczegóły. Zastanawiam się, czy właśnie też nie, nie był taki zamysł Hitchhoka. Nie? Jest tam w tym wszystkim jakaś taka perwersja. Bo ze spokojem przyjmuje się to, że w pewnym momencie przyjmujemy punkt widzenia mordercy na to wszystko. Jak chcąc nie chcąc, musimy się utożsamić z mordercą, bo go poznaliśmy wcześniej. Sympatu, sympatyzujemy z nim. Nie wiemy jeszcze, że Norman Bates zabił, ale no, no jakby nie było, przyjmujemy je, jego punkt widzenia na, na te zdarzenia. Dopiero z czasem jakby stajemy po drugiej stronie i e, przyjmujemy stanowisko siostry i kochanka Marion Crane. Mm. Ale wracając do tego, jakby no nie, no nie wiem, może ty będziesz zapewne uważał inaczej, ale wydaje mi się, że Taki też był zamysł, żeby, żeby ten film był podany bardziej na, na, na chłodno, bardziej tak na surowo. Zresztą w tych dodatkach, o których wspominałeś, tam w jednym momencie twórcy mówią, że zamierzali właśnie w psychodze trochę to ograniczenie budżetu do miliona dolarów miało wprowadzić właśnie trochę taką estetykę, trochę taki sposób realizacji kina klasy B. No właśnie, właśnie. Fajnie, że o tym mówisz, bo i tak zaczynamy się zastanawiać, czy nie powinniśmy na początku powiedzieć, że dlatego zajmujemy się psychozą, że to w warunkach Hitchcockowskich filmów to jest film klasy B, jak najbardziej. I to czuję się, mhm. no? jakby, że, to, mimo, że ten film nie ma takiego rozpędu. Tak. Wiesz tak. o co mi chodzi? To nie znaczy, że on jest nudny, czy nużący się, nie, nie nie, w ogóle nie, nie w tym rzecz. Niego się bardzo dobrze ogląda, tylko nie, nie ma takiego porywu w nim, jak, jak, tak jak choćby, o których, o których mówiłem, czy północ północny zachód, tak? To na to się złożyło, wydaje mi się to, że ekipa, z którą pracował Hitchcock przy tym filmie, przy Psychozie, pochodziła tak naprawdę z telewizji, bo miał wtedy doświadczenia już w realizacji mm. tego swojego programu telewizyjnego, a Fred Hitchcock przedstawia. I tak naprawdę, ja nie wiem dokładnie, kto z członków ekipy pochodził z tego serialu hitchcockowskiego, ale fakt jest taki że rzeczywiście, że Warunki, jakie panowały podczas realizacji tego filmu, przypominały realizację filmów telewizyjnych. To znaczy nagrano ten film na taśmie czarno-białej, jest on nagrane w standardowym formacie, czyli takim telewizyjnym. I nagrany był bardzo szybko, bo większość nagrano w studiu albo na, na terenie studia, chyba Universal, jeśli dobrze pamiętam. I, I to jest przeciwieństwo do tego, że rzeczywiście, masz rację, co, co realizował Hitchcock do realizacji filmów Hitchcocka wcześniejszych, czyli takich jak na przykład Północ, Północny Zachód, czy Zawrót Głowy, gdzie mamy raz, że mamy technikolor, wieloformatowy, dużoformatowy ekran panoramiczny i, i plejadę aktorską. Bo tak naprawdę tutaj nie ma znanych aktorów w psychozie. Norman Bates. Chyba już wtedy zagrał w filmie, jeśli dobrze pamiętam... On Norman the... Bates nie zagrał, ale Antony Perkins. Rata. tak. Masz <grym> <grym> Tak, Norman Bates tam się pojawia, to prawda. Antony Perkins, który wydaje mi się, że to jest do sprawdzenia oczywiście, ale on wtedy miał sobą już wtedy rolę w filmie, który rozgrywa się w Australii, takim postatomowym. Nie wiem, czy kojarzysz ten film On The Beach, tytuł oryginalny chyba, a polski tytuł tego był... Hmm. Nie sobie przypomnę. Zaraz mi w do głowy. Ale on, on w tym filmie, mm, może nie zadebiutował, ale to był wcześniejszy film. Ale on nie był znanym aktorem przed psychozem. Ale wiesz, tak? Zresztą w tych materiałach dołączonych do płyty wspomina się właśnie o jego teatralnej mm -hmm. doświadczeniu. Nie? Że chciano to troszeczkę zachować, że widziano go na deskach teatru, jak tam grał kogoś, nie, nie pamiętam teraz kogo. I chciałem no, wykorzystać troszeczkę z tej postaci, zacząć trochę z tej postaci, którą grał w teatrze. Ale wiesz to... Ym, przepraszam cię, przerwę, bo y, y, sprawdziłem to już. Niech żyje internet. Y, tytuł filmu rzeczywiście jest On The Beach, a polski tytuł Ostatni Brzeg z roku 1959. I tam gra między innymi Ewa Gardner i Gregory Peck i Fred Astaire, hmm. ale gra tam właśnie Antony Perkins. Hmm. Czyli to był film wcześniejszy. Nie wiem, czy ty widziałeś ten film. Ale czy to jest film? Reżyseria, ja zaraz ci y, to znajdę, ale to jest A. fajny film, dlatego, że to jest film taki, kurczę, dobrze pokombinowany film o zagładzie nuklearnej. Nie wiem, czy, czy, czy, czy w ogóle kojarzysz. Oj, szukam nie. teraz, kto jest... Nie, nie, nie. nie, kojarzę. Koniecznie musisz no, to zobaczyć. Dyrektor jest Stanley Kramer. Dyrektor, no, reżyser. Tak. Stanley Kramer, ale to wiesz co, dwa słowa ci powiem na temat tego filmu. Chodzi o to, że już jest po wojnie atomowej i tylko do Australii nie doszła jeszcze ta fala zanieczyszczeń radioaktywnych. I tylko Australijczycy żyją. Między innymi żyje oczywiście Antony Perkins, który jest młodym chłopakiem gdzieś tam w Sydney czy w Melbourne. I cała akcja jest taka, że oni dostają sygnał gdzieś z wybrzeża zachodniego, jeśli dobrze pamiętam, USA, gdzie jeszcze ktoś wysyła morsem informację, że żyje. I oni organizują, armia organizuje wyprawę łożą podwodną atomową, żeby sprawdzić, co to jest. I okazuje się, że jest to czysty przypadek, bo tam chyba butelka z Coca-Coli na wietrze, poprzez otwarte okno, co jakiś czas dotykała telegrafu. Nikt nie, nie wzywał pomocy, lipo popłynęła na darmo. To jest właśnie film z Perkinsem, który ja pamiętam przed psychozą, ale to, to tylko tak, wiesz, dwa słowa chciałem powiedzieć, pochwalić, że, że znam ten film. A jest ciekawy? Nie, genialny aktor. Trudno strasznie postać, bo wiesz to, nie wiem, czy to powinno znaleźć się w nagraniu, ale muszę połączyć praktykę. Tak, <śledzimy> Dobra, czekamy. Ale to też jest w stylu psychozy. To też jest w stylu psychozy. Wiesz, że idziesz że nie wracać ja, tylko że ona napiszcie po prostu więc no, musiałem ją włączyć słuchaj, ale no, wiesz co jeszcze no, może po kolei, może zaczniemy od tego że to jest film na podstawie książki prawda? i to jest bardzo fajną rzecz bardzo się, ciekawą uwagę w tej artykule w Sokładce, że w, na do, w dodatkach pojawia się taka wywiad Kitchcocka z Trifo to jest bardzo znany wywiad, to jest w zasadzie taki kanon jeśli chodzi o tego typu rzeczy w historii fi, filmu wydany książkowo i tam zwróciłem uwagę na to, że w, w tym dodatku na Blu-ray'u oni razem, a zwłaszcza Hitchcock, psioczą bardzo na pierwowzór literacki, natomiast tak. w książce tego typu rzeczy się nie pojawiają. Ja też zwróciłem na to uwagę i, i to jest ciekawe, że on Hitchcock twierdzi w tym wywiadzie z Trifo, tym, tym, tym nagraniowym, że ta książka jest słaba, że jest kiepska, że on nic z tego, tej książki nie zostawił w swoim filmie. No właśnie. no, On do niej chyba nawet do końca nie doczytał. Tak, no, tak. To... Ale to nie wiem, czy to nie jest ten żart taki typowo Hitchcockowy. No, ale wiesz, no, no jakby możliwe, że była dla niego tylko inspiracją, mhm. ale oni się nad tą książką w zasadzie tak zlecają trochę. Co, tak, tak. Ta się... Trifo on, no, wyraźnie negatywny ale do niej stosunek. No uważają że... Totalny gniot. Nie? Tak, tak, tak, to prawda. A, a jak czytam ten wywiad, no to, to wszystko wygładzone. Jakby mam wrażenie po przeczytanym wywiadzie, że no po prostu nie zachwyciło ich nie? No, na takiej zasadzie. Mhm. No, a możliwe, że, tak, że chodzi o autoryzację, prawda? Później... A powiedz, ty kojarzysz też taki dodatek, kiedy jest geneza przedstawiona tej postaci właśnie, jaka pojawia się w Psychozie i, i geneza polegająca na tym, że tam Clive Barker, jeśli dobrze pamiętam, pisarz taki horrorów, a między innymi odpowiada za taki cykl filmów Hellraiser, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, tak, I tam tak, tak. Barker mówi coś takiego, ja już wcześniej o tym czytałem, że pierwowzorem postaci Batesa była autentyczna postać psychopaty amerykańskiego, który posłużył niejako za mm, temat trzech odrębnych zjawisk filmowych. Mówię zjawisk, dlatego że one nawet wykroczyły poza film. Mam tu na myśli Psychozę, teksańską masakrę piłą mechaniczną i Milczanie owiec. Mhm. Ja teraz nie, nie przypomnę sobie nazwiska tego y, psychopaty, ale to jest autentyczna postać. Każdy z tych y, pisarzy, czy reżyserów później, bo mam na myśli też Taba Hoppera od mechanicznej y, piły, gdzieś tam sobie wziął coś z tej opowieści, bo ten psychopata mordował wykopywał zwłoki, abażury robił ze ludzkiej skóry. I ciekawe jest to, że, że rzeczywiście opowieść o tym człowieku, który został skazany, żeby uspokoić słuchaczy, no. że on po, po, historia tego człowieka posłużyła właśnie jako, jako kanwa do, do, do powstania filmu, między innymi do powstania psychozy. To jest taka no, część historii wiesz, amerykańskiej. E, wiesz co, tak o czymś innym pomyślałem, jak, mm -hmm. jak mówiłeś, e, o tym psychowacji, że w zasadzie te postaci, które... E, te postaci fikcyjne, które zostały oparte na tej rzeczywistej bohaterze, rzeczywistym psychopacie, w zasadzie weszły w taki kanon modelców. Tak, tak, dokładnie. No, to nie, nie były żadne... I pamięta się Normana Bejca, czyli Antonego Hopkinsa, i chyba najmniej właśnie z Teksańskiej masakry piłą mechaniczną. i pamięta się Hannibal'a Lectera, z milczenia owiec. Teraz ty się pomyliłeś, Powiedziałeś Antonego Hopkinsa, Normana Batesa. Jak? Chaniwana e, e, lektera. Tak, ale wydaje mi się, nieważne. Wydaje mi się, że powiedziałeś że Norman Bates to Antony Hopkins. No, ale wszyscy wiedzą, ja. że chodzi Nie. nam o Parkinsa. Tak, tak. A wiesz co, jeszcze tak na obrzeżach, bo przypomniałem sobie bardzo fajną rzecz. Ja powinienem ci wysłać linka, albo w ogóle powinno się to pojawić z, tym, z, tym, z tą audycją. Z, a propos Normana, nie, no, nie Normana, tylko Antonego Perkinsa. To będzie tak. chyba niezły light motyw tej, tej, tej, tej audycji, że ciągle nam się, nam się myli. Jest, był taki program w telewizji amerykańskiej w latach 50. -tych. Nazywał się What's, what's my, li my Line, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz ja to sprawdzę. I chodziło tam o to, że był to taki teleturniej, w którym występowały znane gwiazdy i... Mm, Osoby zaproszone do studia, takie takie zwykłe osoby, próbowali zgadność, zga, zgadnąć, to to jest za osoba, mając no, zakryte, mm, zakryte oczy. I między innymi był zaproszony Antony Perkins. To się nazywa What's My Line? Warto to zobaczyć, fragmenty te, tego programu są na YouTubie i mnie zaciekawiła jedna rzecz. Tam między innymi się również pojawia w tym programie Alfred Hitchcock, który, który modeluje głos, żeby nie można go było rozpoznać. Antony Perkins, który tam występuje, bardzo młody, jeszcze chyba to jest przed premierą Psychozy i ktoś z komentatorów do tego filmiku napisał, że on zachowuje się jak Norman Bates. No to się. Tak, ale to już oczywiście ktoś współcześnie napisał. Ale, ale śmieszne jest to, że mówię o tym dlatego, że to jest fajnie śmieszny program z lat 50., który można zobaczyć na YouTube. Ale fajne jest to, że on... Ym, chyba Antony Perkins jest utożsamiany głównie z tą rolą i on w pewnym momencie chyba sam stał się niewolnikiem tej roli. Nie sądzisz? Ale... no... On wyreżyserował trzecią tak. część. No właśnie, właśnie o, o tym tak. też myślę. Ym, podobno naj, najbardziej krwawą. Wiesz, to przyznam, że nie widziałem tych kontynuacji. Przecież ja widziałem. Ja wiem, no i są, one są kolorowe, są słabsze. Rzeczywiście jest tam więcej krwi. Są jakieś takie dźgania nożem. Wchodzenie noża w ciało, w dłoń, tak. Nie mówię, że scenie, bo tam nie ma. Jest scena pod ja jeśli dobrze pamiętam, ale, ale nie o tych scenach myślę. Są bardziej krwawe, tak. Ale wiesz co, nie wiem, może zobaczymy z tematu trochę, hmm. ale jedno mnie zastanawia w tym wszystkim. Czy psychoza. Ja mam wrażenie, przy całym. Zresztą czytałeś mu artykuł, hmm. i, y, więc wiesz, że, że mm, lubię ten film. <laughs> mam nadzieję, że to tam wiesz, zostało zawarte w tym tekście. Natomiast. Y, Przyznam, że to nie jest dzieło jakby z dzisiejszej perspektywy, mm -hmm. jakby ponadczasowe. Widać to. I sam Hitchcock był tego świadomy, że te staniki, że ograniczenia cenzuralne. Mm -hmm. no, no, no nie mógł wszystkiego pokazać, czego chciał. Ale to, co jakbym. o tym, że ten film można uznać że za film swoich czasów, to końcówka. To mm -hmm. ten wykład. No on jest upiorny. Mm -hmm. Mówisz, mówisz to, dokładnie o czym mówisz? O tym wyjaśnieniu. Ale że to ci się ten... nie podoba, tak? No, tak, tak, ale masz rację, to, to jest bardzo staroświeckie i to jest, takie, takie, no to jest trochę obraz kina lat 60. -tych. coś czego nie ma na przykład, jak już wracam do swojego ulubionego filmu, czyli do teksańskiej masakry piłomechanicznej. Tam nie ma wytłumaczeń, mamy zupełnie inny obraz. Rodzinka jest szurnięta i to nam ma wystarczyć za wytłumaczenia. nie ma psychoanalizy. Tu się zgadzam z Tobą, jak najbardziej. No, wiesz, to jest nawet, wydaje mi się, że te informacje można było przemycić w inny zupełnie sposób nie wiem, siostra z tym kochankiem wracają samochodem, wiadomo, że ta afera musi być nagłośniona medialnie, włączałem radio w samochodzie i tam słychać że zatrzymano Normana Bejca, który zaszła w tak ileś osób i które podany w gruntownej analizie lekarskiej wyszło podczas gruntownej analizy lekarskiej, że cierpi na taką i taką chorobę i tak dalej, Może to był w zupełnie inny sposób przemyśleć. Tymczasem nie oglądamy długi wykład, który drażni. Tak, masz rację. To, co w tym wykładzie jest podane w zasadzie można podejrzewać, no, no, no. a tutaj jakby mamy to tak dane jak na dłoni i. No dzisiaj to jest bardzo właśnie takie wspomnień staroświeckie. Ale wiesz co, na pewno zwrócić na to uwagę, że tam problemy były jeszcze daleko dalej idące, bo chodziło na przykład o słowo Tanwestyta. Tak, tak, tak, tak. tak. Zostało to, to zupełnie zakwestionowane, tak. Są to, że powiedzieli, że to słowo nie może być użyte, ponieważ oznacza przede wszystkim dewiację seksualną. I tam się uparł scenarzysta filmu że jest to jak najbardziej medyczny zwrot i zostało słowo tranwestyta. Więc rzeczywiście dla nas dzisiaj to jest komiczne przy tym, co się dzieje na ekranach kin. Mówię o przemocy i o scenach pokazujących no, erotyzm czy seks. to Rzeczywiście kiedyś było to bardziej takie purytańskie spojrzenie. Ale wiesz to ja, ja, ja w kontrze do tego, co mówisz, powiem ci taką rzecz. Puszczałem jakiś czas temu psychozę studentom i oni... Y Powiedzieli, że ten film się nie, zestarza, nie zestarzał. Mało tego, uważam, że to jest jeden z tych filmów Hitchcocka, który dzisiaj się ogląda z taką właśnie swobodą i ten film tak właśnie nie drażni, jak, jak inne filmy Hitchcocka. To jest, to jest ciekawe, nie wydaje się? Wiesz co, ja myślę, że, że go broni też ten brak dosłowności w psychodze. Że A dwie... czy to teraz nie przeczysz sobie? Proszę? A to nie przeczysz sobie teraz, mówiąc właśnie... nie. nie. Aha. Nie. Y, Wiele rzeczy musisz y, się domyślać i to jest w porządku. A mówisz natomiast, o strukturze fabularnej, tak? Tak, natomiast Dobry. ta końcówka, to no, no, tak, ten koniec jest naprawdę słaby. Tak, tak. wiesz, to jest taka kropka nad i, zupełnie niepotrzebna, bo i tak już wszystko wiadomo. To dobra, A wy... nawet jeśli czegoś nie wiadomo, to wydaje mi się, że można zupełnie inaczej było to rozwiązać. Wydaje mi się, że taka końcówka tak na siłę to klejona. Żeby może... uspokoić tych cenzorów, możliwe. Możliwe. Albo, albo rzeczywiście wytłumaczyć widzom, żeby już do końca przeświadczeni, że, że, że wszystko zrozumieli, bo rzeczywiście on momentami był, jak na tamte czasy, w których powstawał, tak fabularnie dosyć zagmatwany. Ale wiesz co, bo mówisz o końcówce, ale tak naprawdę końcówka, ta, ta wypowiedź naukowca to nie jest końcówka. Pomówmy dalej o, o, o dalszej jakby końcówce, bo mamy jeszcze Normana Bejca, który już siedzi zaw, zawinięty w koc i, i, i, i, mhm. i ma, ma ten monolog wewnętrzny. I hmm. nie wiem, czy pewnie zwróciłeś uwagę na to, że pojawia się na moment w tak w podprogowo czaszka na jego twarzy. Tak, tak, tak. tak, tak. tak. To na Blu-rayu wyraźnie widać i to jest rzeczywiście hmm. fajne. I mamy dodatkowo jeszcze na napisie The End pojawia się wyciągany samochód. Ja się zastanawiam, hmm. czy to wszystko nie jest za dużo, wiesz? Chociaż to są obrazy, a nie już yy, mówienie, nie jest werbalizacja tego, co widzimy. Ale to są jakieś takie kolejne czkawki kończące ten film. A ja mam wrażenie, że ta scena, o której mówi, że Norman Bates siedzi przykryty kocem i zaczyna tam majaczyć. A to jest fajne z tą muchą, mi się tak bardzo podoba. Że w tym w zasadzie zawiera się to wszystko, co wcześniej mówił ten lekarz. Tak? No tak. No, oczywiście, zgadzam się. Tak. Czyli tutaj widzisz chorego człowieka, któremu się wydaje, że jest kimś innym niż w rzeczywistości, tak? To wszystko wiadomo po tej scenie. Ja nie wiem, może dla nas jest bardziej zrozumiałe niż dla widzów lat 50., nie wiem. Z tego ale to jest ciekawe. Ale wydaje mi się, że nie, można było w ten sposób uniknąć tej tej, tej, tego koszmarnego monologu. Jestem bardzo ciekawy, warto zrobić taki eksperyment. Jakby ten film wyglądał, gdybyśmy sobie tak prywatnie, bardzo piracko zrobili, wycięli tę scenę właśnie z tym naukowcem medykiem i przeszli z, od sceny kończącej tam w piwnicy, w piwnicy domu Bejca od razu do sceny, kiedy on siedzi na komisariacie zawinięty w koc i uh -huh. odgrywa rolę swojej matki. Ta scena z muchą moim zdaniem jest rewelacyjna. To, to, to, to, że on tłumaczy, że jej nie ruszy, żeby pokazać innym, że nie jest niebezpieczny, że nie skrzywdzi nawet muchy. To jest fajne. Ja myślę, żebyśmy sobie poradzili, nie? Co no, o co chodzi w tym filmie. No problem, polega, no problem polega na tym, że my tak... Dobrze znamy już psychozę, że, że rzeczywiście ja, ja tą psychozę już Hitchcocka teraz trochę oglądam tak, analizując, bawiąc się szczegółami. Jeśli chodzi o takie rzeczy, o które, na które zwróciłeś uwagę, pewne takie niedociągnięcia, ja zawsze zastanawiam się, patrząc na filmy Hitchcocka i na przykład Kubrika, widząc takie jakieś drobne błędy, na ile ci reżyserzy byli świadomi tych błędów. Niedawno widziałem, na chwileczkę też zobaczając, widziałem niedawno początek leśnienia Kubrika i tam ewidentnie jest piękny, piękna ta scena, początkowa z muzyką, kiedy widzimy napisy um, cień helikoptera. cień helikoptera. No właśnie I tutaj mnie osobiście, no w, nagle zostaje, zostaje dosłownie sprowadzony na Ziemię. I za bardzo tego nie rozumiem, jak Kubrick, a wiem, wiemy o tym, że miał mnóstwo dubli tych ujęć, bo w część nawet pożyczył Scottowi do Blade Runnera. Mhm. Nie mam pojęcia, jak to się stało, że tam jest helikopter. I podobnie mam taką scenę, wiem, zostanę po, posądzony o szowinizm, ale jest taka scena, kiedy modelka, która odgrywa Zastępuje lit przez Normana Batesa pakowana do tego foliowego worka zasłonki z podprysznica wyjętej, czy ściągniętej mhm. i widać, że ma majtki. Zauważyłem to tak. na wersji na Blu-ray. Tak, jest, jest takie coś. A te majtki są, jak wspomina aktorka w dodatkach, są w kolorze ciała, i, i, ale widać, mhm. jest taka scena, ona jest bardzo długa. Kamera jest umiejscowiona w pokoju, w zaciemnionym pokoju, a Norman Bates stoi do nas plecami i ją przenosi właśnie tam spod prysznica do, na, na, ten, na ten foliowy, przygotowany tak, tak, worek tak, tak. Tam mignęły przez moment majtki. Ja wiem, że jest to brzydkie przyznawać się do tego, że akurat to mi utkwiło w pamięci, ale coś takiego zauważyłem naprawdę. Ale ja, jak wypowiada się Lee, ona zmarła hmm. chyba w 2004, nie? Tak, a w ogóle w tamtym roku z jej mąż, nie? To jest niesamowite. Tony Curtis. Jeszcze? Tony zmarł też rok temu, jej mąż. No tak, tak, ale tu nie widziałem nawet, że był jej mężem, tak? A, a kto jest ich córką w takim wypadku? Wiesz o tym. Tony Curtis i Lee y, y, y, z byli małżeństwem i z tego małżeństwa mamy aktorkę, która grała w Halloween, czyli Jamie Lee Curtis. Tak, tak, tak ale tu nie widziałem, że to jest córka. A to nie, no, wiesz, jest to, to, że i córka. jest po Curtis, Curtis'a, to wiedziałem, ale nie widziałem, że oni byli nie, że. Za byli mało czy też? Nie żartuję. Ja, ty, ja gdzieś chyba widziałem Ta, jak, jak, z nimi razem. Jak się ogląda jej wypowiedzi, to ma się wrażenie, że ona trochę jakby chciała tę scenę zatrzymać do siebie. Ona tak, ten fakt, że tam była dublerka jakaś chciała przemilczeć. Ciekawe, Ta, nie? Nie miałeś, nie miałeś tego wrażenia? Coś że ona jakby W momencie, kiedy pyta, pada pytanie o dublerkę, to ona zaczyna tak trochę troszeczkę, no trudno jej wiesz, zaprzeczyć. Ale zaczyna się tak miotać zupełnie. Tak jakby chciała w całości tą scenę, żeby przypisać jej, że to ona występowała. Masz, Masz rację, tym bardziej że ona wcześniej tam w dodatkach opowiada o tym, jak inni aktorzy narzekali na współpracę z Hitchcockiem, a ona stawia się... Ja oczywiście nie mam nic do zarzucania, że mówi nieprawdę, ale ona mówi, że świetnie się pracowało, że robiła wszystko, co pan Hitchcock nakazywał i że nie widzi problemu, skąd wzięła się ta legenda, że on traktuje źle, czy traktował źle aktorów. Więc być może stąd się wzięło też jej właśnie takie jakieś tam żachnięcie się na to, że nie ona wszystko zagrała. Wiesz, tak jak yy, mówiono o tym, że autor Story Bondu przypisywał sobie całe To reżytety. jest niezła historia. Tak, może ją przybliżymy. Bo Saul Bass, który zrobił czołówkę do tego filmu, zresztą rewelacyjną czołówkę do filmu Psychoza, on jest takim prekursorem współczesnej czołówki, bo ja pamiętam jego czołówkę do Spartacusa, między innymi to z Nollaya Kubricka. I Saul Bass mm, rzeczywiście krążyła taka legenda, że on wyreżyserował całą scenę pod prysznicem. Że tak naprawdę Hitchcock albo był tam nieobecny, albo w znikomym części brał udział w tej realizacji. Taka, taka była legenda. Ja gdzieś przez moment nawet chyba w to uwierzyłem. Ale to jest nieprawda. I to zostaje kategorycznie tam przez parę osób pracujących przy filmie, między innymi przez aktorkę i właśnie zaprzeczone, że, że, że, że tak nie było. Ale te jest storyboardy swoją drogą, to takim myrowym wrażeniem. W zasadzie tak. on zaplanował tą scenę nie? od początku do końca. Bo też jej można znaleźć na tym reju. Tak, tak, tak. Masz rację. I jest tam storyboard Saul I rzeczywiście jest, jest to niezły storyboard. I dosyć dokładny. Ale wiesz co, na, na korzyść tego, tej teorii, że to jednak Hitchcock wszystko planował. Nie wiem, czy na pewno pamiętasz tam jest taki fragment dodatka, w których Hitchcock... Hmm, nie sam Hitchcock, ale współpracownicy Hitchcocka mówią o realizacji sceny, kiedy on zachorował, wchodzenia detektywa tak, na schodach. Tak. No właśnie. I tam tak. zrealizowano scenę według storyboardu, albo przynajmniej według wskazówek Hitchcocka. I mamy scenę, yy, znaczy nie scenę, mamy tam, na, nagrano wtedy bez, przez przy nieobecności Hitchcocka y, takie ujęcie pokazujące detale ręki y, detektywa, który, który, ręka, która się opiera na balustradzie. Hitchcock, który przyjechał później na plan, powiedział, że to ujęcie musi wypaść, pomimo, że zostało wykonane tak, jak on zalecił, dlatego że pokazujemy w tym wypadku nie ofiarę, ale pokazujemy mordercę za pomocą takiego jednego ujęcia. I to chyba świadczy o tym. że jak to było. Nie no to świadczy o tym jednak, że on miał totalną kontrolę na tym, co się dzieje, nawet kiedy był nieobecny poprzez właśnie że wypadek losowy, czyli chorobę. A rzeczywiście pokazuje to niesamowity warsztat Hitchcocka, bo jak ja zobaczyłem, tam w dodatkach jest takie ujęcie, nie wiem, czy akurat wycięte z tej sekwencji, ale coś w tym jest, że jak widzimy taki detal to dłoni, która zaciska się na poręczy, jest coś niepokojącego w tym. I to nie jest właśnie tak. ktoś, kto ma być zabity, tylko ktoś, kto się skrada. Dziwne takie to jest. A, to. Wiesz to, w związku z tą sceną przypominają mi się ujęcie, o którym też wspominają, e i przyznam, że pomyślałem o tym, jako że niedawno oglądałem egzorcystę, mm -hmm. mm, o podobnej technice. A, no tak, jak, wiem o czym Egzorcyście, jak upadek tego. Detektywa detektywa Zasadniczo nie Jest podobnie skonstruowany jak upadek y, lekarza w egzorcyście. Podobne narzędzia wykorzystano, ale przyznaję, efekt jest inny. Tak, jak tak, tak, tak, tak. Tutaj, co chodzi, widzisz, troszeczkę tej sztuczności, bo jak już to było bardziej dopracowane. Nawet sobie nie, nie można było zdawać sprawy z tego, jak, jak to zostało skonstruowane. Nie wiem, czy to nie chodzi też, no może wiadomo, to, te filmy dzieli dużo, wiele lat, z powstania jednego, drugiego no. filmu, ale może to chodzi też o mm, szerokość tych planów, bo tam jednak detektyw trochę mu zajmuje miejsca i czasu, zlecenie z, z tych schodów. A tutaj w egzorcyście, o tej scenie, o której mówisz, to jest jednak taki upadek od człowieka stojącego wertykalnie do, do, do człowieka, który leży na podłodze, więc to jest tak jakby się ktoś przewrócił, a tam jednak on pokonuje kilka, no nie powiem kilkadziesiąt, ale kilka dobrych metrów pokonuje, to może tutaj... Ja mam wrażenie, sposób. że ta kamera, chyba mam to przed oczami stoi nieruchomo. W zasadzie obserwujemy ze spokojem, jak, jak on upada, a kiedy mm -hmm. w Exorcie oglądamy coś podobnego, no to mamy wrażenie, że upadamy wraz z tym bohaterem. Wiesz co, masz rację, bo ja zanim zorientowałem się, znaczy zanim dowiedziałem się, jak to ujęcie zostało zrobione, że kamera była podpięta do bohatera, to myślałem pierwotnie, że w Psychozie zrobiono ten efekt za pomocą ym, podwójnej ekspozycji. To znaczy Nie podwójnej ekspozycji, tylko tylnej projekcji, przepraszam. Myślałem, że ten aktor został nagrany nie na tle prawdziwych schodów, tylko na tle ekranu, no to... na którym wyświetlane no to jest były schody. Wrażenie. Jest tak, nie? Tak, tak to wygląda. No jest, rzeczywiście. No może... I on tak no dziwnie jest? właśnie, jak w, sposób, jak w balecie jest, tak porusza rękami, niby tak spada, ale to bardzo płynne jest. Ja miałem wrażenie, że to jest stylna projekcja, czyli on stoi w miejscu, a obraz się przesuwa za nim. Tak, tak, tak to odebrałem. No ja też to tak odebrałem, to może nas w błąd wprowadzają. Z tym dodatku, nie? No. Ale jak jesteśmy no, czy, czy, przy detektywie. się temu za chwilę, ale możliwe. No właśnie, ale jak jesteśmy przy tym detektywie i wchodzenie na schody, to może powiedzmy o takiej niespodziance chyba moim zdaniem największej tego wydania Blu-raya, czyli mm, tej scenie, kiedy, kiedy detektyw już jest, już jest prawie na szczycie schodów i otwierają się drzwi do pokoju matki Normana Batesa i słyszymy coś w tle. <grym> a słyszałeś to wyraźnie ja to zgłaszałem. to rzeczywiście słychać, ale to trzeba tak no, troszeczkę wytężyć jakby to powiedzmy hmm? tak, tak, tak, tak, zgadzam się z Tobą ja też musiałem trochę dźwięk podgłośnić ale powiedzmy, bo może nie wszyscy to słyszeli chodzi o ptaki, które, hmm. które słyszymy hmm. w tle, a ptaki, które są o tyle dziwaczne, że, że ani matka Normana Batesa nie hoduje ptaków ani no, w pobliżu nie ma ptaków bo to jest noc, jak dobrze pamiętam Scena rozgrywa się w nocy, a ptaki wzięły się z tego, że podczas nagrywania dźwięku do filmu nagrywano je w studiu filmowym w halach, które były bardzo wysokie i duże. To chyba tak można porównać do naszych współczesnych dworców kolejowych, gdzie, gdzie te sufity są tak wysokie, że tam się gnieżdżą ptaki. Dosłownie o to chodziło w tej scenie. To znaczy podczas nagrywania dźwięku do psychozy, tej akurat sekwencji, pojawiły się w studiu ptaki, które ćwierkały sobie. One były niesłyszalne wtedy, bo cały film nagrany został w mono, czyli bez dźwięku stereo. I teraz dopiero po latach, kiedy film nabrał nowych dźwiękowych wrażeń, te, te dźwięki ptaków wyszły. I co ciekawe, ludzie, którzy pracowali przy udźwiękowaniu zrobienia wersji stereo, Zostawili te ptaki. Ja uważam, że to jest świetny pomysł, że, że nie wyczyszczono ich i że zostało tak jak w oryginale, a może nawet bardziej teraz to słychać. Bo to jest taka, taka fajna ciekawostka dla fanów. Ja mam wrażenie, że to w ogóle nie zakłóca. Nie, nie. biorę ci to w nie? No to tak. To, to nie rzeczywiście no, gdzieś tam istnieje, ale to na, no, trzeba jednak wytężyć słuch, żeby to usłyszeć. Masz no rację. Dobra, słuchaj, to co? Porozmawiamy o wydaniu, czy jeszcze coś też o fabule powiedzieć? Bo tak naprawdę nie mówiliśmy, tak zastanawiam się, czy, czy są jeszcze ludzie, którzy nie widzieli psychozy, a i tak już dużo zdradziliśmy, ale mm, czy trzeba streszczać psychozę, czy, czy, czy, czy, czy warto ją opowiadać w ogóle? Tak, jak mam wrażenie, jak gdyby ktoś mi streścił ptaki, mhm. e, północ, północ, zachód, e, zawrót głowy. E, zawrót e, głowy, nieznajomy z pociągu, to jednak czułem jaki zawód, oglądając e, te filmy później. Mhm. A w przypadku psychozy, nawet jak się streści, to wygląda no, się ją doskonale. Wydaje mi się, że tutaj jakby Hitchcock, tak jak mówiłem na początku, jakby nie bazuje w takim stopniu na emocjach, jak w tych filmach, o, o których wspominam. Nie masz takiego wrażenia, że to jest i tak bardzo chłodny film. Wiesz co, ja ten film, jeśli chodzi o taką właśnie pamięć wyrywkową, taką bardzo subiektywną, to pamiętam właśnie postać Normana Batesa, który dla mnie jest no taką bardzo, bardzo głęboką postacią. Ja pamiętam, jak on się zachowuje w różnych sytuacjach inaczej. To znaczy pamiętam go podczas rozmów z przyszłą ofiarą, podczas rozmów z detektywem i podczas, kiedy próbuje ten samochód swojej ofiary zatopić w bagnach i je cukierki, no. I, i, I ta złożoność tak, tej tak. postaci jest niesamowita w tym filmie. Ja nie wiem, czy to, to, to się wiąże z tym, o czym ty mówisz, ale jeśli chodzi o rys taki charakterologiczny, to o ile właśnie można powiedzieć, że niektóre postaci są papierowe w tym filmie, to to postać, którą wykrywał Antony Perkins, jest niesamowita, jest zupełnie porażająca, moim zdaniem. Ale on nie jest przerażający. I o to chodziło. On jest niezwyczajny. zwyczajny. Na... Ale jak chyba na tym. Nie po... wydaje prawo... wde... się, że na tym się opiera również suspense? Wiesz, to, no, no, to akurat mi trudno powiedzieć, bo ten film znam i ty też go znasz. Mm -hmm. Wiesz, jak, jak ja odbierałem go za pierwszym razem, ale mam wrażenie, że nie czułem takiego zaskoczenia, że nagle osoba, z którą sympatyzowałam, okazuje się modestą. Wiesz. Mm -hmm. Bo tam nie ma nic takiego w tym filmie mimo wszystko. Takie, tak mam, takie mam wrażenie, że nie jest to. Kurczę, może się mylę. Bo mm -hmm. Trudno mi teraz to zweryfikować, co mówię, bo ja naprawdę nie pamiętam momentu, w którym pierwszy raz to oglądałem. Mm -hmm, mm -hmm, no tak, tak to jest z tymi filmami. <śmiech> ja mam to samo z miał Ale... pana Kleksa. Po przyjmuję tą informację, że Norman Bates mm -hmm. udawał własną markę, a wcześniej się A to ciekawe, na szansę. No. Dobra, dobra, bardzo trudno mi... Od... jakby Fajne to, co mówisz, wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawe, natomiast nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć ci, czy, czy jak ja to czuję, bo podobnie jak ty, tak bardzo ten film mi się wyrył w taką pamięć, ale polegającą nawet nie na tym, jak ja ten film ymm, pamiętam scena po scenie, tylko jak go odczuwam. Nie? Ja teraz oglądając tą wersję na Blu-rayu, pierwsze pojawienie się Normana Batesa odbieram jako pojawienie się mordercy i to wszystko. No. Już teraz zaczynam analizować właśnie jego zachowanie, pojawienie się cienia matki wiesz, w oknie jak to wszystko jest fajnie poukładane. Mm, że, że to wszystko jest jakoś z logiczną całość taką konstrukcyjną, że tak powiem, mm. narracyjnie. I jakby na tym się skupiam teraz oglądając to, więc rzeczywiście może nie przeżywam tego filmu tak jak... jak ja, no wydaje mi się, że w Vertigo tak najbardziej, czyli Zawrót głowy. Ciągle staram się jakoś tak wczuć z tego biednego Jamesa Stewarta. Tak, ale tam jest też taka... Um... Jak mówimy o zagroście głowy y, muzyka, która. Aha, taka romantyczna jest bardzo nicynowana. A tutaj w całości ta muzyka jest bardzo konsekwentna w psychozie Hermana, nie? Ona to tak takie jakby wbijanie szpikulców, takie właśnie wrażenie, słuchając jej. A, no tak, no, no, to Herman. No, no tak, ale ta, tam, ta muzyka, tak, to jest też znak rozpoznawczy tego filmu, ale zgadzam się z Tobą, że ona jest, działa, działa troszeczkę tak jak muzyka, nie wiem, pędereckiego, że nie, nie, nie, nie trudno przy tej muzyce usiedzieć spokojnie na fotelu. Dokładnie. Zwłaszcza, zwłaszcza przy jak? tych scenach, kiedy ona jest jeszcze podprowadzona obrazem. Mówię o scenie dzigania. pod prysznicem. Ale <laughs> nawet zobacz, bo na ile pamiętam, w pierwszych scenach, kiedy Marion Crane spotka się ze swoim kochankiem w pokoju hotelowym, chyba brakuje w ogóle muzyki, nie? Aha. Zatakam sobie, żeby tam była jakaś kojąca muzyka. Wydaje mi się, że jedyna muzyka, jaka się pojawia w tym obrazie, to jest właśnie to wbijanie śpiegunków takiego dość głębokiego. Tak, ja muzyka. pamiętam, jeszcze szczerze mówiąc, przed tą sceną, którą opisałeś przed chwilą, jak jest panorama Phoenix, jeśli dobrze pamiętam, miasta i tam jest taka spokojna muzyka. A, tak. Kiedy robimy, no tam rodzaj takiej panoramy, bo to przechodzi z ujęcia w ujęcie, ale jednak tam jest taka spokojniejsza muzyka, to, to, to dokładnie pamiętam. Tak, ale to chyba jedyny taki fragment, kiedy, kiedy mi przychodzi do głowy teraz, że, że muzyka tego w, w tym momencie jest taka, taka no kojąca, powiedzmy, albo nie zapowiadająca, nic, nic strasznego, bo na przykład już podróż bohaterki samochodem, kiedy spotyka policjanta i te wszystkie fragmenty, jak ona próbuje mm, gdzieś, tam, gdzieś tam dojechać, to już muzyka... Jest tak jak mówisz, wbija szpile podczas podczas, no. podczas podróży w deszczu. Ale i, i, o, jeszcze mi przypomniałeś, o, mianowicie o tej panoramie, otwierającej film. Tak. że mi ona panoramy z polańskiego z dziecka rozmary. A ciekawe, ciekawe rzeczywiście. Nie? No tak, takie, takie troszeczkę od Panu totalnego do przechodzimy przez okno do do do do. do, do. Tak. rzeczywiście. być może to jest jakiś tam polański się na tym wzorował. No trudno się nie wzorować mając takie tak, takie takie takie odnośniki u Hitchcocka. Zresztą tam, wracając na chwilę też do dodatków, tam jest, pamiętasz, dodatek pokazujący dziedzictwo. Nie tylko psychozy, ale w ogóle hiczkoka. Mniej tak, tak, tak, tak. lub bardziej trafnie, bo ja nie wiem, czy, czy, czy wszystkie wybuchy z ptaków można porównać do wybuchów z tożsamości Berna. <śmiech> tam jest coś takiego. No. To może jest troszeczkę naciągane, jak dla mnie. Jest wybuch na stacji PAI w ptakach zestawiony z wybuchem, jakimś tam wybuchem, jednym z tysiąca wybuchów z filmu Tożsamość Berna. No ale to, to się czepiam, bo, bo rzeczywiście trudno odmówić jakiś jakiejś takiej naprawdę swobody operowaniem językiem, językiem filmowym. Ciekawe jest to, że on w swoich pracach dzisiaj może trochę śmieszyć jeśli chodzi o technologię robienia tych filmów, ale on w swoich filmach zawsze próbował bardzo wysoką poprzeczkę stawiać, jeśli chodzi o wartość tą wizualną. I dzisiaj może nas to trochę śmieszyć, te właśnie tylne projekcje, udawanie niektórych scen, bo były naprawdę nagrywane w, w, w pomieszczeniach, a udają na przykład plener. Ale na tamte czasy, w jakich on tworzył, to naprawdę to... to no. by... mhm. nie, nie, Chciałem powiedzieć Zresztą tylko, że na, że na czasy, w jakich on tworzył, to, to były takie nowinki technologiczne no, z górnej półki. Że... Zresztą jedyną sceną, która jest nakręcona w plenerze, to scena, kiedy Marian Krain kupuje samochód. Tak. Ta. Bardzo ja fajna, wybiorę. bardzo lubię tę scenę. Jest niesamowita. Te, te pojawienie się policjanta, który na, na, na poboczu obserwuje, jako taki taki właśnie niemy obserwator całe wydarzenie i ona jest niesamowicie zdenerwowana. Nie wiem, może tak bardzo odbieram do siebie, każdy z nas gdzieś tam był w życiu zestresowany i jej zachowanie jest takie, no ja, ja mam pełen, pełen jestem empatii do niej, jak widzę jak ona się miota tam, jak, jak mm, coraz większe oczy robi sprzedawca samochodów w momencie kiedy ona chce jak najszybciej bohaterka kupić samochód i wyjechać, kapitalna scena, nie sądzisz? E, mówisz, mówisz o scenie spotkania z policjantem, tak? Nie, mówię o scenie kupowania samochodu, którą obserwuje policjant. Tak, tak, tak, tak, tak. Ale wydaje mi się, że już wcześniej właśnie ta pierwsza, scena pierwszego spotkania z policjantem, więc tak, kiedy ona z, z, z, z, zrobiona i cały, całość pociągnięta właśnie. Bo wiesz co jest już na jedną całość jakby się się składa? Tak, tak na że ten obserwujący policjant daje takiego smaczku nerwowego temu wszystkiemu, co odbudowane. Tak, oj tak, oj tak. Kiedy ona z zapomina o wszystkim, żeby, żeby zabrać bagaż, żeby zapłacić. No. Tam są takie w tej scenie, są tam takie drobne szczeguliki. I które, które niesamowicie działają na wyobraźnię, jak się je ogląda. Mamy policjanta, który nie zdejmuje w ogóle ogromnych okularów przeciwsłonecznych i przez to jest tak. taki odczłowieczony i ujęcie piękne z wnętrza samochodu, kiedy ona zasłaniając ciałem torebkę próbuje wyciągnąć ym, prawo jazdy, żeby nie pokazać koperty pełnej pieniędzy. Tak, tak, tak. tak, tak to są tak, tak, tak. tak kapitalne rzeczy, może nie często się o nich pamięta, analizując psychozę, ale no, to są takie szczegóły, które... No, szapki z głów przed, przed, przed Hitchcockiem, że udawało mu się zawsze odnajdywać tego typu rzeczy. Podobnie moim zdaniem pięknie odegrana cała sekwencja z pieniędzmi, które znajdują się w kopercie już w pokoju, w pokoju hotelowym, kiedy ona już nie, nie żyje, a Norman Bates, chowając wszystkie rzeczy podręczne do walizki, walizkę pakując do bagażnika samochodu, jeszcze na chwilę zatrzymuje się, żeby zobaczyć, co jest pozostawione... W, w, w, w, w pokoju i znajduje gazetę, a w gazecie zawinięte są pieniądze. Ale wiesz co, co czujesz oglądając te scenę Ja czuję taki zawód, że te pieniądze nie są. <laughs> a to jest nie, bardzo nie, ludzkie. No. Proszę? Ale to jest ludzkie, że, że, że, że zawód, że pieniądze się zmarnowały. tak O tym mówisz? No. Właśnie, że kradzież doprowadziła do takiego miejsca, w którym się znalazła do jej śmierci i no, na nic, nie? komu się nie przydadzą te pieniądze. Ale to jest, to jest kurczę, no to tu dochodzimy naprawdę do takiej poważnej metafory, jakim jest ludzki, ludzki, ludzki byt. To znaczy, że to wszystko wiąże się z tym, że, że, że no, mi, miałkość ludzkiego losu, nie? To, to są już takie naprawdę rzeczy bardzo filozoficzne podane w, w tej analizie że te pieniądze no lądują bo... w bagnie, a miały zmienić życie dwóch swojego popatrz... kochanków. Ale popatrz na ją samą. Lubisz tą postać w zasadzie i życzysz jej dobrze, mimo że ukradła. Tak, tak. No jakby skończy. od początku nabierz do niej sympatii w pierwszej scenie hotelowej, kiedy dziewczyna chce jakby stabilizacji tak. i chce ułożyć sobie życie. Nie wygląda na to, żeby jej się udało z tym jej obecnym partnerem. Później widzimy ją w biurze, jak pracuje, trochę taka wyelienowana, pojawia się ten gość, który. O jest mówi, super ta Przed Wam ciężk mówi w ogóle o, o tych pieniądzach. jest takie irytujące w nim. I jeszcze bardziej się solidaryzujemy z tą kobietą. Później widzimy tą całą kradzież i widzimy jej rozterki, ten jej strach, tą nieporadność te wszystkim. Lubimy ją. Mhm. I chcemy, żeby jej się udało, żeby ona w zabrała te pieniądze i że ułożyła sobie życie. Tym bardziej, wiesz co, możemy się z nią utożsamić, że ona wskazuje mimo wszystko mm, zanim zginie, pokazuje nam no, taką, taką ludzką naturę, to znaczy, że, że mimo wszystko, że się mylimy, to potrafimy się przyznać do tego błędu. Przecież ona podejmuje decyzję, że powinna jednak zwrócić pieniądze i z, po rozmowie z Bejcem, który ją nieświadomie nakierowuje na to, że, że każdy z nas jest w swojej klatce i, i, i musi się z tym jakoś tam zmierzyć, to ona postanawia jednak zwrócić pieniądze i, i, i my, się, my jesteśmy chyba jeszcze jesteśmy bardziej w stanie zrozumieć no, upadek akurat człowieka i, i, i, i to, że no, zmienność jest tej natury ludzkiej, gdzieś tam występuje w tym, w tym fragmencie. Ale wiesz co, wchodzimy bardzo w takie tortury interpretacyjne. Ja w ogóle zauważyłem, patrząc na zegarek, że bardzo weszliśmy w tą psychozę. Wiesz co, powiem jeszcze, ja, ja jeszcze chciałbym jedną rzecz, na jedną rzecz zwrócić uwagę. Występuje w tym filmie córka Alfreda Hiszkoka. Ona gra postać epizodyczną, ale, ale ciekawą, bo, bo jest koleżanką z biura głównej bohaterki I, i, i tam jest taka ciekawa między innymi rozmowa na temat małżeństwa i, i tego, czy, czy dobrze być w małżeństwie i razem komentują ilość pieniędzy, jaka, jaka pojawia się na ich biurku. To jest, to jest fajne. Chwilę wcześniej widzieliśmy samego Hitchcocka, który stał ym, oparty, może nie oparty, ale plecami do nas ustawiony na, na ulicy. To takie rzeczy, które mi przyszedł do głowy teraz, jeśli chodzi o, o ciekawostki yy, w tym filmie. Ciekawostką. Yy... Pamiętasz, co ona powiedziała, Patrycja Kiczko? Ymm, no, znaczy, nie filmowa Patryczek Hitchcock, tylko, tylko aktorka. Mhm. Yy, ona mówi w tej scenie, że a, ten, ten gość, który przed chwilą przyszedł do biura, wyraźnie z tobą flirtował. Tak, to no że... ze mną też pewno by flirtował, ale zauważył, że mam obliczkę. Tak, no, tak. Patryczek Hitchcock nie była specjalnie atrakcyjną kobietą, trzeba przyznać. <śmiech> Dlatego nieco mnie nie, nie bawi ta, ta scena Aha. i widać taki zaz, zazdrość tym wszystkim. A ciekawe, to jest bardzo ciekawa sprawa, o której mówisz. Tym bardziej, że ona prywatnie już wtedy była młodą rzadką, dla mi się. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tam, tam jest tak, również tak. taki wątek poprowadzony chyba w, właśnie w dodatkowych ujęciach, w dodatkowych yy, dodatkach, o to chciałem powiedzieć. Słuchaj, to może zastanówmy się teraz nad taką rzeczą, wszyscy mamy yy, gdzieś tam przed oczami wersję tą na DVD wydaną w Polsce, mówię o wersji yy, w, w, nagranej w standardzie. Co, co, co myślisz, patrząc na wersję oryginalną, bo tak naprawdę film są nagrane w 4x3, w formacie standardowym, teraz został na Blu-ray przekopiowany w 16 na 9 mamy widescreen. Co Ty sądzisz o tej zmianie? Jeszcze nie wiem czy Ty masz ten sam box. Ja mam ten box Hitchhoka, w którym obok psychozy są ptaki właśnie zabrzód tak, głowy. Tak, mam ten sam box. To, że jedynie psychoza jest w standardzie 4x3 było to mocno irytujące, mhm. przyznaję. Jakby wiesz, nie zobaczyłem tego filmu czekając, aż, aż się pojawi 16 na 9 Aha. I wiesz co, no, no, no ogląda się to doskonale. Porównałem te wersje i DVD i Blu-raya i tak jak wskazywałem troszkę w tym artykule, że pewne rzeczy są bardziej czytelne dla mnie oglądając na Blu-rayu. Mm -hmm. są wypieszczone właśnie dzięki temu rozciągniętemu ekranowi. No i takim, taki zabawił właśnie z obrazem, żeby był bardziej precyzyjny i dokładny i bardziej widoczny. Yeah. Dodajmy od razu, że to rozciągnięcie, o którym mówisz, to nie jest sztuczne rozciągnięcie, to nie jest deformacja obrazu, tak, tak, tylko zostało to tak, przygotowane tak. naprawdę z głową. Tutaj mamy skan negatywu na Blu-ray, który robi nam wersję widescreen, ale nic nam nie zabiera z wersji tej oryginalnej. Widzimy rzeczywiście cały obraz. Nie, mhm. yeah, akurat... Tak jak wspominałem o tym w tym artykule, że widać elementy, które, z których rzeczywiście byśmy sobie poradzili, odczytując psychozę, natomiast które dodają takich smaczków. Właśnie, jaki obraz wisi i, mm -hmm, yy, w, w yy, domu to, w to. Batesa, którym zakrywa właśnie ten tego Judasza, przez którego zerka na, na Marion Kray, mm -hmm. jakie zdjęcia wiszą w pokoju Marion Kray. To wszystko o, nie jest pozbawione znaczenia, to się składa na jedną całość. Wiesz? I dopiero przypominamy sobie na tych, o tych elementach, o tych takich delikatnych sygnałach w momencie, kiedy już się film film kończy. Oczywiście ptaki u Normana to są dość widoczne i wiadomo, co oznaczają później, kiedy, kiedy już się projekcja kończy. Ale właśnie dzięki blu możemy dostrzec to bardziej, widzieć te wszystkie elementy, które wcześniej mogliśmy gdzieś tam przegapić. No to muszę się z Tobą zgodzić, bo jestem fanem oglądania filmów w oryginalnych wersjach. To znaczy, jeśli jakiś film był zrobiony w standardzie, to chcę go oglądać w standardzie, ale tutaj muszę się zgodzić z tym, Rzeczywiście to, psychoza, to wydanie na Blu-ray jest fenomenalne. Zupełnie fenomenalne, jeśli chodzi o obraz i, o, i nawet tą zmianę, zmianę formatu. Wydaje mi się, że wyszło to na korzyść. I takim usprawiedliwieniem chyba jest to, że tak naprawdę ten white teraz jest standardem prawda, w, w oglądaniu filmów w domowym zaciszu na, na, na w telewizorze. I chyba nie umniejsza to temu, że Hitchcock zaplanował ten film robić w standardzie. Okej, okay, a co myślisz o dźwięku? Mamy dźwięk 5.1. Ja. ja wiem, że jesteś fanem dźwięku, więc to że się robienia dobrego dźwięku w filmie. Nie, no to wiesz, to zupełnie inaczej. To... Bo przypomnijmy, że wersja oryginalna to był dźwięk monofoniczny. Już panie mówiliśmy, ale warto to podkreślić, że tutaj zrobiono stereo i jest świetny dodatek na ten temat. Uważam, że to jeden z lepszych dodatków na tej płycie Blu-ray, dotyczący właśnie w jaki sposób, jeśli dobrze pamiętam, francuska firma tak, tak. zrealizowała, czy, czy zrekonstruowała, nie, to nawet złe słowa zrekonstruowała, stworzyła na nowo ścieżkę dźwiękową do tego filmu, dzieląc monofoniczną wersję na poszczególne ścieżki, wydobywając takie niuanse, jak na przykład mm, dźwięk Dolby poprzez, jak widzimy, sceny na przykład przejeżdżających samochodów. To jest taki surround efekt, gdy się ukazuje coś, czego nie było w wersji oryginalnej. Więc więc zarówno ten dodatek, jak, jak i wersja dźwięku, moim zdaniem jest super trafiona. Ona, ona bardzo subtelnie jest zresztą tam wykorzystana. Nie ma jakichś takich, wiesz, awatarowych jakichś latających nożów, noży Chyba nie, nie jest to przegięte. Nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie nie, ale dzięki temu właśnie tej pracy, jaką włożyli w poprawę tego wieku. mamy wrażenie, oglądając scenę prysznicową, że, że tam woda rzeczywiście leci w naszym mieszkaniu. Ponieważ. Ano tak, ano tak, to jest no, tak. rzeczywiście. Więc potrafiać się, nie zawsze ma to takie znaczenie, ale są sceny w tym filmie, które pozwalają nam się bardziej jakby Bić, wejść w to, co to ogląda. No dobra, to, ma, ja się zgadzam. Tak. Zgadzam się z Tobą. W, w tym tak. wypadku y, uważam, że, że, że, że zarówno dźwięk, jak i obraz jest na najwyższym poziomie, jaki możemy dostać teraz na nośniku, jakikolwiek, czyli na Blu-ray. teraz teraz. Y, jeszcze... Ty, wiesz, warto pod podkreślić to, Jacek, że nie mamy, oglądając to wszystko, nie mamy wrażenia silnej ingerencji w ten obraz. Tak. Czasem tak jest, nie? że oglądasz i y, widzisz, że ten obraz został wypieszczony. Tak. Że ktoś się nim bawił, to wszystko jakby, biorąc pod uwagę czasy, w których powstał film, ma się wrażenie troszeczkę tej sztuczności, że nie oglądamy czegoś prawdziwego, mimo że te wszystkie zabiegi mają temu służyć, a w psychosię nie. Wydaje mi się, że o tego typu zabiegach będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. Mówię o takich złych przykładach zrobienia z, ze starych filmów no. nowych, właśnie podkorozumując te filmy. Ja mam parę takich przykładów. Myślę, że się w przyszłości również. Y skupimy na tego typu rzeczach, żeby pokazać, jak jest zrobione, zrobiono z niezłego filmu czarno-białego, zrobiono dziwny film kolorowy. Ja mam parę takich rzeczy, które można by tutaj podpiąć pod to, ale na razie to zostawmy. Przejdźmy do dodatków. Co tam jeszcze ciekawego można zobaczyć? Powiedzieliśmy, że jest dodatek dotyczący właśnie dźwięku, nowego transferu dźwięku. Mamy dokument dotyczący realizacji filmu. Dosyć, dosyć dobry dokument. Tam występują różnego rodzaju postaci znane, które opowiadają o tym. Mamy żyjących jeszcze bo ten dokument, jeśli dobrze pamiętam, powstał w 2008 roku, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. I tam mamy jeszcze na pewno wywiady z ludźmi, którzy wtedy żyli. Mówię tutaj o aktorach, tak, scenarzysta tak. filmu się pojawia, no Hitchcocka nie ma, ale z Hitchcockiem jest inny dodatek, to jeszcze może na ten temat porozmawiamy. I, I co tam jeszcze mamy z tych dodatków, tak, żeby tak się skupić? No wiesz, no, mamy takie plakaty, pocztówki, fotografie, No to jest taki zdjęcia, standard. To już Proszę? To jest taki standard dodatków, prawda? To, to, to tak, zawsze tak, musi być. ale tak. dobrze, że to jest. Ale tu to wiesz, wszystko ciekawie. Nie? Mm -hmm. Ja lubię właśnie takie oglądać zwiastuny z tamtej epoki. Zresztą Hitchcock tak. standardowo podchodził do tych zwiastunów. Zresztą Zobaczymy. tutaj jest materiał na, dotyczący samego zwiastunu. Nie? Tak, Jak, tak. Gdzie, gdzie on był kręcony i kiedy. A no to nie wiem, czy was to zdradzać. No może nie, może zostawmy rzeczywiście, przynajmniej nie zdradzamy tej wielkiej tajemnicy, gdzie zrealizowano trailer do psychozy, a rzeczywiście jest ta ciekawostka. Słuchaj, a jeszcze tam jest taki, tak próbuję sobie przypomnieć, co mnie tak bardzo zauroczyło w tych, tych dodatkach. No jest to dziedzictwo psychozy, o której wspomnieliśmy, gdzie wydają znani reżyserzy. Na pewno tam jest Martin Scorsese, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, tak, tak. tak. Martin Martin tak, tak, tak, tak, tak, tak, masz rację, pojawia się tam. Nie ma, niestety, to trochę boleje na tym komentarza żadnego, żadnego krytyka filmowego, ani, ani kto, kogoś, kto pracował przy filmie. Mówię o komentarzu, który można by odsłuchiwać podczas, audio -komentarzu, który można by odsłuchiwać podczas oglądania filmu. Mnie się to podobają, tego typu dodatki, a tutaj tego nie ma. No trochę właśnie żal, nie? Jakbyśmy, jakbyśmy kogoś posłuchali, tylko że kto by mógł, mógł, mógł wiesz, opatrzyć to dzieło komentarzem no, no tak. wie, mi... Ja to, bardzo to, to lubię na to, to, przykład, ja bardzo to, to... lubię Petera Bogdanowicza. Nie wiem, czy spotkałeś się z tym, jak on opowiada o filmach i, i to jest facet, który ma łeb. I widziałem parę, no. parę jego komentarzy do, do filmów, które, które są no, zupełnie niejedne jakby z jego ani półki historycznej, czy tam zainteresowań tym, tego, co on robił i on to ciekawie robi. Ale zresztą Martin Scorsese też ciekawie opowiada o filmach. Ale no nie sądzę, żeby Martin Scorsese Miał na tyle czasu i siły, żeby siedzieć przy psychozie i opowiadać jakby w trakcie filmu. nie? No i ten dodatek, jeszcze przypomniałem sobie o ten wywiad z Trifo, to warto to, tego posłuchać. Tak, tak, tak. I to z tego Bo względu, to... przedstawia. A, no właśnie, właśnie, właśnie. To jest super dodatek. Dlatego, że to jest odcinek z oryginalnej serii telewizyjnej, którą produkował, może nie, nie wiem, czy produkował, ale na pewno był takim zapowiadaczem tych, tych, tych wszystkich części telewizyjnych, a Trifo przedstawia, jakby. Jego nazwisko było tam bardzo ważne, a ten odcinek akurat reżyseruje Hiczko, który mamy okazję tam zobaczyć. To jest polski tytuł, jako wieczka na rzeź? Coś takiego, prawda? Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dobra, słuchaj Patryk, będziemy... Wiesz co, sprawdzimy to, jak to wyszło, zobaczymy. Ale wydaje mi się, że też powoli kończymy. Chyba, że jeszcze chcesz coś dodać na temat samej psychozy. Nie, nie, tylko musimy jakoś podsumować, nie? Czyli co? Warto kupować. Nie, te p... warto, ku... warto kupić eee, tą wersję na, na Blu-ray. Nasz materiał sponsorował No to nie mówmy, kto jest wydawcą płyty, czy, czy, czy tego filmu na, wydanego na Blu-ray, ale z pełnym... Różne poszukiwania podobnie jak ty dokonuję. Ja kupuję dużo filmów na Amazonie i, i, i mogę z pełnym jakby spokojem powiedzieć, że ta wersja w Polsce wydana psychosz jest jak najbardziej warta kupienia. Tym bardziej, że ona nie jest droga w stosunku do takich powiedzmy cen no Blu-raya, do której jesteśmy przyzwyczajeni. No, ona jest ciup tańsza niż, niż, niż na przykład Avatar na Blu-rayu, prawda? Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że warto poświęcić tam kilkadziesiąt złotych na te filmy. To, znaczy, że to jest jeden z tych filmów, do których się wraca. No, no tak. I z wielką przyjemnością tak, się ogląda. Nie, ale który powinien być na półce i w chwili, po który w każdej chwili można sięgnąć. Tak. Tutaj też się pod tym podpisuję, bo różnie bywa z filmami. Hitchcocka ja je wszystkie bardzo lubię, ale na przykład są filmy takie jak Rope, czyli lina czy, czy sznur który mnie troszeczkę nudzi, może jeszcze jest kilka takich filmów, a ten film ogląda się z wielką przyjemnością. Naprawdę minęło już kilkadziesiąt lat od zrobienia tego filmu, a jego, ten film ciągle ogląda się z wielką przyjemnością. Nie, niezależnie od tego, czy analizujemy, podobnie jak my, czy, czy oglądamy, wczuwając się, kto zginie, to ogląda się to z wielką przyjemnością. Więc warto, warto zakupić psychose. I rzeczywiście bo psychologa... kończymy, ale no, takie jest, no, polecamy. Polecamy. No dobra, Psychoda nam posłużyła jako taki pierwszy przykład filmu klasy B. No nie jest to do końca film klasy B, przynajmniej jeśli chodzi o samą wykładnię kina klasy B, ale z, powiedzmy, że, że, że to jest taki przykład Hitchcockowskiego kina klasy B. I może dobrze się stało, że tego zaczęliśmy, bo potem będziemy w dalszych epizodach opowiadać o filmach trochę no, słabszych chyba, nie? Przynajmniej jeśli chodzi o takie normy przyjęte, cezurę taką no do, do dobry nie, nie tak oczywistych. Jak nie tak mówi. oczywistych. Tak. No dobra, no to ja Ci dziękuję bardzo. Fajnie było porozmawiać. Mam nadzieję, że, że, że, że wkrótce się usłyszymy. Dobra, to był pierwszy epizod Sklepiku z kolorami, do usłyszenia. Do usłyszenia.